Ewo, gdzie jesteś? Tutaj. Słuchaj, przez chwilę czułem jakąś pustkę w sobie. Jakby świat stanął w miejscu. Hmm, chcesz, żebyś wrócił do wspomnień? Nie, nie, nie, nie. No wiesz, do tych przykrych wspomnień, Adamie. Ewo, żałujesz? Po części tak, no. Gdyby nie te doświadczenia, no nie byłbym tym, kim jestem. Słuchaj, nie masz czego żałować. Nikt nie zazna szczęścia, dopóki nie zazna najpierw smutku. No tak. Nie chodzi o to, że popełniamy błędy, wiesz, tylko o to, żeby się z tych błędów uczyć. To prawda, każdy ma prawo popełnić błąd. Za pierwszym razem, za drugim, za trzecim. Ale to tyś mnie namówił, abym sięgnął po zakazany owoc. Ach, przecież wiesz, że to nie ja. Chodź, tym razem pójdziemy na wschód. Chcę ci pokazać okrucieństwo. Dobrze, chodźmy zatem. Słuchać Ewo! Proszę Cię! Och, boli? Czy Ciebie to boli, Adamie? Czyż to takie ciężkie do zniesienia? To Twoje emocje, Twoje uczucia, Twoja radość z cudzej krzywdy, Twoja obojętność na ludzką krzywdę i na własną krzywdę. Ja nigdy... Ewo, gdzie jesteś? O kurwa... Co to za miejsce? Gdzie ja jestem? Pomocy! Boże, co się pani stało? Napadnięto mnie! Ale kto panią napadł? Nie wiem, Powiedz w tamtą stronę! Proszę mnie Tamto? nie wystawiać. Poczekaj chwilę, dobra? Chwileczkę poczekaj, zaraz wrócę! Stój! Zatrzymaj się! I... Co ty robisz? Chyba mnie nie zajebiesz! I upadam, czuję przepływ energii, spadam, nie ma ucieczki. Odbywam podróż po spokój wieczny, gdy go zdobędę, to będę wdzięczny. Tobie, mój królu, Bogu, w bólu, w rozpaczy, lecz w zgodzie, dzięki Tobie. A więc, mój drogi ludu, nie przejmujcie się tym, co błahy. Nie mówię, że niepotrzebne, lecz zaznaczę. Sam jesteś poetą, pisząc swój scenariusz. A co ludzie powiedzą, daj już spokój z tym pytaniem. Nie przejmujcie się tym, co błahe.